To są informacje Polskiego Radia 24. NATO zestrzeliło irańską rakietę zmierzającą w kierunku Turcji. Informację potwierdza Sojusz Północnoatlantycki. Cena maksymalna za paliwa staje się faktem. Od jutra obniżki na stacjach. Powiemy też o rekordowo niskim poparciu dla Donalda Trumpa. Amerykanie nie są zadowoleni z polityki głowy państwa. Minęła 19. Łukasz Pastor, zapraszam. Sojusz Północnoatlantycki potwierdza zestrzelenie pocisku z Iranu. Kwatera Główna NATO informuje, że przechwycono rakietę zmierzającą w kierunku Turcji. Wcześniej naruszenie przestrzeni powietrznej potwierdziło Ministerstwo Obrony tego kraju. NATO jest przygotowane na takie zagrożenia i zawsze będzie podejmować wszelkie niezbędne działania, by bronić wszystkich sojuszników, napisała na portalu X rzeczniczka sojuszu Alison Hart. Sojusz Północnoatlantycki w reakcji na konflikt na Bliskim Wschodzie zwiększył gotowość systemów obrony przed pociskami balistycznymi. Zróbmy wszystko, aby wojna nie była naszą codziennością, zaapelował Donald Tusk do światowych przywódców. Premier wspólnie z szefem Monu wziął udział w wielkanocnym spotkaniu z żołnierzami na terenie Wojskowego Portu Lotniczego w Warszawie. Największą sztuką jest unikanie wojen, a nie ich rozpoczynanie, mówił premier. Święta wielkanocne, które spędzamy dzisiaj w otoczeniu polskich żołnierzy, to chyba stosowny moment, żeby wygłosić ten serdeczny i bardzo poważny apel do wszystkich przywódców świata. Zróbmy wszystko, aby wojna nie była naszą codziennością. Premier zwrócił uwagę, że dziś szczególnie aktualna jest zasada chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Jak dodał, wojna nie może być kaprysem polityków. Rząd wprowadził cenę maksymalną za paliwa. Od jutra za benzynę 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł i 16 groszy za litr, a za olej napędowy 7 zł i 60 groszy. Rząd musi interweniować, gdy ceny paliw stają się dotkliwe nie tylko dla konsumentów, lecz także dla gospodarki, mówił na naszej antenie europosełka o Michał Szczerba. To mogło się przerodzić w gigantyczne podwyżki również w różnych obszarach, także usług. W związku z powyższym bardzo zdecydowane działania. Chcę powiedzieć, jako posł do Parlamentu Europejskiego, najszybsze i najskuteczniejsze w obrębie Unii Europejskiej. Decyzja rządu była słuszna, ale będzie miała też negatywne konsekwencje. Niższe podatki to większa dziura w budżecie państwa, tak mówił na naszej antenie ekonomista Adam Ruciński. I teraz państwo mówi tak, będzie pobierać mniej pieniędzy do naszego wspólnego budżetu, żeby cena paliwa była tańsza. Teraz tak, my jako obywatele, owszem, zapłacimy mniej za tę benzynę czy ropę, ale z drugiej strony do budżetu wpadnie mniej. No Ktoś na tym skorzysta, skorzystają na tym tak na samym końcu producenci. Przypomnijmy, pakiet CPN obniżający ceny paliw prezydent podpisał w piątek. O rządowych ustawach można przeczytać na Polskie polskieradio24.pl.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 Za jazdy na jednym kole na motocyklu i za samochodowe drifty można stracić prawo jazdy na trzy miesiące. To skutek zmiany przepisów, które dziś weszły w życie. Zaostrzenie kar dla drifterów było potrzebne i może pomóc policji w rozbijaniu grup organizujących, organizujących uliczne wyścigi, mówi Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.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 oraz tomu W środku Jesteśmy baśnią, mowy i rozmowy. Jego książki zostały przetłumaczone na ponad 20 języków. Relacjonował Paweł Pawlica. To były informacje Polskiego Radia 24.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 W Polskim Radiu 24. Dobry wieczór Państwu. To jest wieczór z Polskim Radiem 24. Przy mikrofonie Jarema Jamrożek. Po drugiej stronie w reżyserce Kamila Kuzar, Rafał Roślik i Dawid Twardziak. To oni czuwają nad realizacją naszego programu, a będziemy razem z Państwem aż do północy. Zaczynamy od tematu ważnego i niestety coraz częściej zniekształconego. Stop drapieżniczym fake newsom. W prasie internetowej coraz częściej czytamy o rzekomo zabójczych, krwiożarczych watachach wilków, które mają zagrażać ludziom. Podobne kłamliwe informacje dotyczą także nie. To fake newsy, które wzbudzają lęk albo gniew wobec tych zwierząt. Prawda jest zupełnie inna. Wilki są dużymi drapieżnikami, ale polują przede wszystkim na zwierzęta kopytne w zgodzie ze swoją naturą i rolą w ekosystemie. Te duże zwierzęta nie stanowią zagrożenia dla nas, ludzi. Warto jednak pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu zwierząt gospodarskich. O tym dziś porozmawiamy spokojnie, rzeczowo i bez niepotrzebnych emocji. Zmiana klimatu Marta Hoppe, zapraszam. Skąd w naszej kulturze wzięło się przekonanie, że wilk czy niedźwiedź to zwierzęta groźne i złe? No i jakie fake newsy na temat właśnie ich zachowania pojawiają się i w internecie, i w przekazach międzyludzkich? O tym porozmawiamy w dzisiejszym programie. A w studiu goście Piotr Kalata i Rafał Rzepkowski, WWF Polska. Dobry wieczór panowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wy panowie wyglądacie groźnie. Tak naprawdę można by się przestraszyć, ale my dzisiaj nie będziemy mówić o tym, że możemy się przestraszyć i bać. Tylko właśnie ten wizerunek niedźwiedzia czy wilka, jako groźnych zwierząt, próbujemy obalić. No bo to się chyba już od dziecka pojawia, taki stereotyp, od bajek. Pani redaktor, z naszym wyglądem jest dokładnie tak, <laughs> jak z wilkiem i z niedźwiedziem, groźnie wyglądają, ale czy rzeczywiście tacy są? No więc właśnie, ten mit dzisiaj trochę obalimy, bo na pewno nie podchodzimy do nich i na pewno bliskich spotkań nie będziemy polecać, ale trochę ten obraz wilka i niedźwiedzia, wy jako WWF chcecie ocieplić. Ostatnio rozmawiałam w audycji o ocieplaniu wizerunku szczura, który też raczej nam się zbyt miło nie kojarzy. Teraz będziemy ocieplać wilka i niedźwiedzia. I tak rzeczywiście jest, że one to, mają zły PR. To może e, taka mała uwaga. Ocieplanie wizerunku to może nie jest e, dobre określenie, ponieważ my nie, nie chcemy e, zrobić z wilka i niedźwiedzia maskotek. Nie chcemy, żeby one nam się kojarzyły jako miłe, przytulaśne zwierzęta. To jest jeden zresztą z, z e, takich fake newsowych obrazków, które często w internecie y, widzimy. Jedna z narracji y, przekonuje nas o tym, że niedźwiedź y, czy wilk mogą okazać się nam pomocne, gdy zgubimy się na przykład w lesie. Jakiś czas temu pojawiła się taka fake newsowa y, opowieść o chłopcu, który z, y, zaginął w lesie i znalazła go y, rodzina wilcza i odprowadziła do domu. To jedna z takich historii, z którymi walczymy. Dlaczego nie chcemy ocieplać wizerunku? To wciąż są duże, duże drapieżniki. I my to w naszej kampanii podkreślamy. Chcemy rzetelnych informacji na temat tego, jakie są. I w ten sposób staramy się też opowiadać o wilku i niedźwiedziu. Nie ocieplamy wizerunku my mówimy, jakim wilk i niedźwiedź są naprawdę. Mówimy prawdę o tych gatunkach i to chcemy podkreślić. Tak jak Piotr powiedział, wilki i niedźwiedź to są gatunki drapieżne. One potencjalnie mogą być niebezpieczne dla człowieka, więc zachowujemy odpowiednią odległość, zachowujemy odpowiedni respekt i w odpowiedni sposób zachowujemy się przy ewentualnym spotkaniu z wilkiem bądź niedźwiedziem. Dobrze, to już wiem, że nie ocieplamy, ale jednak ten wizerunek trochę odczarowujemy i te obalamy te mity, które krążą wokół tych zwierząt. To prawda. A inna rzecz, że większość z tych m, przysłów, powiedzonek y, o wilku zwłaszcza pochodzi z czasów, kiedy wilków było bardzo dużo, a my mieliśmy ograniczoną wiedzę i narzędzia, by z nimi pokojowo koegzystować. Nasz projekt, pokojowa koegzystencja z dużymi drapieżnikami, w ramach którego tworzymy kampanię y, przeciwko fake newsom, jest właśnie o tym, o tym, że z wilkiem i niedźwiedziem możemy żyć w zgodzie, i mamy prewencyjne rozwiązania, które umożliwiają nam tę koegzystencję. Może warto jeszcze podkreślić, że wilk i niedźwiedź nie jest ani dobry, ani zły. Wilk jest dużym drapieżnikiem, poluje zazwyczaj na zwierzęta kopytne i czasami to też nie są... Bardzo częste przypadki, ale zdarza się, że wilk zapoluje na nieodpowiednio ostrzeżone zwierzęta gospodarskie. I, I wtedy właśnie, właśnie dostaje ten czarny PR. To, co staramy się my robić, to wdrażać metody prewencyjne, czyli te metody, które ograniczają konflikt z dużymi drapieżnikami. Dla przykładu Fundacja WWF Polska od lat wspiera polskich rolników i rolniczki. Kupujemy grodzenia elektryczne i dystrybuujemy je właśnie rolnikom, żeby odpowiednio zabezpieczali swoje stada zwierząt gospodarskich na pastwiskach. I tutaj pani redaktor, nawet ostatnio zrobiliśmy bardzo ciekawą analizę, z której wynika, że w zeszłym roku aż połowa liczby wszystkich grodzeń elektrycznych, które zostały przekazane rolnikom w Polsce w celu ochrony stad zwierząt gospodarskich przed wilkami pochodzi z fundacji WWF Polska i podobne działania także realizujemy w kontekście ochrony pasiek, czyli kupujemy grodzenia elektryczne, i też dystrybuujemy je pszczelarzom. I dotychczas przez lata naszej pracy właśnie w obszarze koegzystencji minimalizowania konfliktu z dużymi drapieżnikami takich grodzeń kupiliśmy już 600. Również dzięki Państwa wsparciu, bo nie ukrywamy, liczymy na Państwa 1,5%, bo dzięki tym funduszom jesteśmy w stanie realizować swoje działania. A w kwestiach jeszcze niedźwiedzich to też może jest dosyć ciekawa informacja, ponieważ kiedy jest problem z niedźwiedziem? Wtedy, gdy nauczy się wykorzystywać tak zwane antropogeniczne źródła pokarmu, czyli przychodzi na przykład do nieodpowiednio zabezpieczonych, bo nie niedźwiedzia odpornych śmietników i nauczy się yy, po prostu pozyskiwać pokarm dla siebie z tego typu miejsc, podchodząc tym samym do gospodarstw... I zbliżając do, się do człowieka po prostu. Zbliżając się dokładnie y, do człowieka. Więc my podjęliśmy też starania i podejmujemy już pierwsze działania, żeby wynajdywać nowe rozwiązania technologiczne, polegające na wzmocnionych konstrukcjach kontenerów, tak żeby je dystrybuować do gmin bieszczadzkich i żeby było użytkowane. Żeby te odpady były odpowiednio zabezpieczane przed niedźwiedziami, co nie znaczy, że Bieszczady są brudne, bo nie są. Tylko chodzi o to, żeby te odpady były odpowiednio zabezpieczane przed niedźwiedziami. Tutaj jeszcze może w kwestiach niedźwiedzia odpornych kontenerów nadmienię, że Fundacja WWF Polska od lat też kupuje i dystrybuuje te kontenery niedźwiedzia odporne. Dotychczas kupiliśmy i zostały one przekazane głównie do gmin bieszczadzkich już około 150 kontenerów, o ile dobrze pamiętam. Na pewno jest to liczba grubo ponad 100 i dziękujemy za współpracę z gminami bieszczadzkimi, ponieważ bez tej dobrej współpracy pracy z gminami bieszczadzkimi nie byłoby tych efektów. Rzeczywiście te kontenery nasze trafiają, one są użytkowane, a teraz, tak jak wspomniałem, pracujemy nad nowymi konstrukcjami kontenerów nieźwiedzi odpornych, na, przygotowanych na różne systemy odbioru odpadów, bo też różne systemy funkcjonują w różnych gminach, więc nasze rozwiązania muszą być dostosowane i właśnie dzięki między innymi bliskiej współpracy z gminami jesteśmy w stanie te nowe rozwiązania wypracować i przetestować. A jak wygląda kontener niedźwiedzi odporny? Jest on odpowiednio wzmocniony w ten sposób, żeby niedźwiedź nie był w stanie poruszyć, i dostać się do środka. On musi być też e, odpowiednio umiejscowiony w podłożu, tak żeby niedźwiedź nie był w stanie go przesunąć. To po prostu musi być bardziej masywna, trwała, e, związana z gruntem konstrukcja. Mamy często problem ze zwierzętami, które zaglądają do śmietników. No, dziki są przykładem tego gatunku, który przychodzi do naszego miasta i świetnie sobie radzi ze śmieciami wszelkimi, ale nawet ptaki, które też wyjmują z kontenerów, z pojemników na śmieci różne resztki. No i niedźwiedzi niczemu nie ustępują. Też sobie z tym radzą. Panie redaktor, świetna uwaga, bo ta zasada nie dotyczy tylko i wyłącznie niedźwiedzi, tylko innych także gatunków, które nauczyły się korzystać na naszej obecności. W tym miejscu, w którym ja mieszkam, nieodzownym problemem są obecne dziki na, dziki na osiedlu. Ale to nie jest wina dzików, że przechodzą e, pod nasze okna, tylko nieodpowiednio zabezpieczonych e, śmietników, miejsc na... Odpady, a chodzi głównie o takie malutkie śmietniki, które są wzdłuż chodników, ponieważ duże altany śmietnikowe, one są już odpowiednio chronione, ale raczej nie ze względu na ptaki, na inne gatunki zwierząt, tylko ze względu na naszych sąsiadów, żeby nie podrzucali nam odpadów. A przy okazji na zwierzęta to działa, bo jest zabezpieczone, a te, które stoją przy ulicy, to rzeczywiście jest no taka stołówka. Dokładnie darmowa, tak. Jeżeli na przykład, jeżeli miasta rzeczywiście podjęłyby takie no powiedzmy, bardzo, bardzo mocne i scentralizowane działania mające na celu wymianę tych małych śmietników osiedlowych wzdłuż ulic wzdłuż chodników, najprawdopodobniej ta niewielka zmiana polegająca na tym, żeby były to powiedzmy dziko odporne śmietniki, czyli żeby miały na przykład klapę zamykaną, też myślę, że takie rozwiązania przyniosłyby szybko dobry rezultat. Bo problemem jest i tak samo wśród niedźwiedzi i innych zwierząt, że gatunki się habituują, czyli uczą się obecności człowieka z jednej strony i uczą się także czerpania korzyści dla samych siebie przez właśnie tę obecność. Szukają pożywienia. Wiadomo, każdy gatunek chce przetrwać. A jeżeli niedźwiedź na przykład nauczy się, że ma smakowite kąski w jakimś śmietniku w miejscowości, to on do tego śmietnika będzie wracał. I oczywiście to też jest potencjalne zagrożenie, bo nie zapominajmy, niedźwiedź to jest duże, potencjalnie niebezpieczne zwierzę. Więc my powinniśmy zabezpieczać te miejsca i nie pozwalać, żeby kolejne pokolenia niedźwiedzi uczy się korzystać z takiego źródła pokarmu. Dlatego my, jako WWF Polska, Oprócz tego, że zapewniamy takie rozwiązania infrastrukturalne, jak właśnie te kontenery odporne, stawiamy też na edukację zarówno turystów, jak i lokalnej społeczności, bo mamy poczucie, że nasza samoświadomość o tym, jak zabezpieczać na przykład odpady, jest kluczowa. I teraz wrócę do naszej kampanii fake newsowej i do problemu, jaki fake newsy o dużych drapieżnikach generują. Mhm. Problem jest w tym, że dezinformacja na temat tych zwierząt, można powiedzieć, że psuje nasze działania edukacyjne, bo zniekształca tak naprawdę prawdziwy obraz tych, tych zwierząt. E, widzimy na przykład teraz w internecie bardzo dużo filmów wygenerowanych przez AI. E, to są filmy, które pokazują, dajmy na to, niedźwiedzia biegającego po podwórku, uganiającego się za kotem. Dla wielu osób, które żyją przede wszystkim w sieci, jest to być może obraz. wiarygodny obraz i być może jedyna okazja, żeby zobaczyć, jak niedźwiedź się zachowuje. I, i taka osoba później myśli sobie, mm -hmm, czyli niedźwiedź, jest drapieżnikiem, z którym mogę wejść w interakcję właściwie w każdej chwili, bo on wybiega na podwórko. Może za chwilę w, użyje windy i wjedzie na siódme piętro do mojego mieszkania. Nie Przesadzam czeka, oczywiście. Tak daleko, przesa ale nie, ale chodzi o to, że... To niedźwiedzie jest, to jest, na trampolinie, już było niedźwiedzie na, niedźwiedzie na trampolinie, tak. Ale chodzi o to, że jeśli budujemy fałszywy obraz tych, tych zwierząt, to łatwiej tworzyć wiarygodne, fake newsowe informacje na, na ich temat. Łatwiej uwierzyć w historię, która jest tworzona tylko po to, żeby dany twórca, dany portal informacyjny, nadawca zbudował sobie zasięg wokół swojej informacji. No właśnie zastanawiam się, Dzięki... po co to jest, no bo jeżeli mamy historię tak. o tym, że WWF kupuje y, takie hmm. ogrodzenia, które zabezpieczają przed wielkami, to nie jest klikalna informacja, bo to nie jest y, wielki szok. Natomiast tu chodzi właśnie o to, żeby wywołać y, wzburzenie, żeby wywołać emocje? Po co jest to robione? Właśnie motywacji są pewnie różne. Jest do informacja, zwłaszcza na temat wilka, tworzona przez osoby niechętne temu gatunkowi z różnych względów, nie wskazując konkretnej grupy. Po prostu nadawca treści chce wywołać u odbiorcy wrażenie, że ten gatunek jest szkodnikiem. Tak? Z różnych względów. Te, te treści albo przekazują, że wilki są niebezpieczne, albo że trzeba do ich ochrony dokładać mnóstwo pieniędzy, albo y, że zagrażają naszym dzieciom, naszym, y, naszym gospodarstwom. Inna y, motywacja do tworzenia tego rodzaju y, fake newsów to zbudowanie y, zasięgów i sensacji w internecie. I tutaj nadawca treści... Wcale nie musi nie lubić wilków albo niedźwiedzi. Ale że wie, że to się będzie klikało. Wie, że to się będzie klikało i to jest dla niego kluczowe. Nie bójmy się przyznawać do błędów i do tego, że się daliśmy nabrać w internecie. To dość częste zjawisko dzisiaj i moim zdaniem problematyczne jest to, że wiele osób, tudzież organizacji fanpage. Y, nie przyznaje się do, do tego, że udostępniło nieprawdziwą informację no i w to... No to jest jednak wstyd przyznać się, że tak, niesprawdzone informacje się udostępniło. Ale myślę, Trudno ale... jest się przyznać do błędu. Trudno się przyznać do błędów, ale, ale, ale to brnięcie w, w tę, tę fejkową narrację jest tak naprawdę bardziej szkodliwe. Bo jeśli się przyznajemy do błędów, to tak naprawdę uczymy wszystkich odbiorców, że możemy się mylić i że musimy uważać. A kluczowy przekaz w ogóle naszej kampanii to nauczmy się wątpić. Starajmy się, starajmy się myśleć za każdym razem, kiedy, kiedy dostajemy jaką, jakiegoś newsa i filtrujmy go przez naszą wiedzę, Opierajmy się na sprawdzonych źródłach, yy, posiłkujmy się wiedzą organizacji, które, które w danym zakresie są merytorycznie do tego przygotowane. Bardzo często Parad wystarczy tylko krytycznie popatrzeć na zdjęcie, że tak. na przykład sam rozmiar zwierzęcia jest za duży, że nie ma zachowanych tak. proporcji, że na przykład zwierzę nie daje cienia, a widać, że jest słoneczny dzień. Także musimy włączyć nasze krytyczne myślenie, analizując taki materiał, takie zdjęcie tak jak z tą może trochę przesadzoną historią z windą i niedźwiedziem. Chodzi o to, że uczymy się o tym, jakie nie są y, tak naprawdę zwierzęta. Więc y, to, co jest niebezpiecznego w y, niedźwiedziu biegającym za kotem, to edukacja o nieprawdziwych właściwościach drapieżnika. Do czego może to doprowadzić? No na przykład jeśli pójdziemy na spacer w góry i faktycznie spotkamy tego niedźwiedzia, to być może komuś przyjdzie do głowy, żeby zweryfikować, czy ten niedźwiedź zachował się tak, jak w tym filmiku, który widział na TikToku. Apel WWF stop drapieżniczym fake newsom ma właśnie temu zapobiec, żebyśmy jednak patrzyli trochę przez pryzmat tego, czy to jest prawda, czy nieprawda. Co my jeszcze mamy zrobić? Mamy gdzieś jakiś apel podpisać? Mamy tak, w jakiś sposób działać? No bo poza tym, żeby być wrażliwym i żeby weryfikować te informacje, to co jeszcze my jako użytkownicy internetu możemy zrobić? Zapraszamy Państwa serdecznie na stronę WWF.pl, gdzie jest podstrona z naszym apelem do twórców treści. Można ją podpisać i wesprzeć nasz apel o, o właśnie rzetelne informowanie o drapieżnikach. Na tejże stronie można też przejść przez quiz, który sprawdza odporność naszą na fake newsy. Kilka pytań, które są podchwytliwe. Spreparowaliśmy tam specjalnie na tę potrzebę kilka newsów i można y, sprawdzić, jak się, y, jako odbiorca, dany użytkownik zachowa. Jak bardzo jesteśmy odporni i jak bardzo mam też Jednak wiedzę taką rzetelną. A co mhm. może dać podpisanie takiego apelu? No bo ci twórcy, którzy wrzucają, to nagle będą mieli zakaz, będą mieli kary za to, że robią i wrzucają takie rzeczy, które są niesprawdzone? Nasza akcja pewnie będzie trwała jeszcze y, jakiś czas, bo ja czuję, że ta walka nie, nie skończy się za szybko, więc, więc nasz apel o rzetelne informowanie na temat drapieżników będzie trwał i z każdym kolejnym podpisem wzmacnia się nasz mandat, by o tych rzeczach mówić. Nam bardzo zależy na tym, ponieważ dzięki temu jesteśmy w stanie trafić do jak największej ilości ludzi z tym właściwym, antyfake newsowym przekazem. Mówimy tutaj też o tych fake newsach. Pojawiło się już jedno, jeden przykład wilka, który odprowadza chłopca. Jakie jeszcze fake newsy takie, które panowie widzieliście, no, <śm> <śm> <śm> trochę was rozbawiły, ale trochę też załamały? Była taka informacja o tym, że piesek Chihuahua się zgubił w lesie i y, okazało się, że podobne do tego z chłopcem. E, z, o, okazało się, że wilki go e, przyjęły do rodziny, bardzo żywna historia, świetnie się klikała, pojawiła się w różnych miejscach no wśród m, osób zajmujących się ochroną przyrody, znaleźli się tacy, którzy dali się na to nabrać. Tak. Natomiast e, bardzo szybko też pojawił się artykuł pokazujący, że te wilki, które są w tym fejkowym e, materiale, nagrały się na fotopułapkę w innym miejscu i tam nie było tego Ten Chuały został doklejony niejako później przez twórcę tego fajka, Więc dość często łatwo znaleźć, łatwo zweryfikować takiego newsa. Wystarczy tylko wątpić i włożyć trochę wysiłku, tak, wpisać odpowiednie hasło w wyszukiwarkę, sprawdzić, czy wiarygodne źródła to potwierdzają albo temu zaprzeczają. Bardzo polecamy wątpić i sprawdzać tego rodzaju doniesienia. Warto jest też zgłaszać na przykład poprzez stronę Ministerstwa Klimatu i Środowiska nieprawdziwą informację o środowisku. Też jest takie narzędzie, z którego możemy korzystać. Myślę, że my jesteśmy przekonani, ale też chodzi o to, żeby odpowiednio reagować, żeby w tą pułapkę nie wpadli inni ludzie. No bo to zwłaszcza czasami... najmłodsze pokolenie, przepraszam. No tak, najmłodsze to jest... pokolenie to już jest oczywiście trudniejsza y, historia. Żeby... Mają mniej narzędzi, y, mniej wiedzą y, o. A więcej tym, w internecie jest... siedzą. A więcej w internecie siedzą, więc to jest ich świat i róbmy wszystko, żeby ten świat y, jak najbardziej odwzorowywał rzeczywistość. A memy niech będą memami, być może tylko takimi żartobliwymi, ale jednak miejmy tą wiedzę, no to skoro mamy tu możliwość i bez fake newsów, tylko prawda e, o wilku i o niedźwiedziu, to parę słów takich, żebyśmy zapamiętali, e, jak te zwierzęta naprawdę żyją w tych lasach i jak my się mamy zachować. Są to duże drapieżniki, zarówno wilk jak i niedźwiedź starają się unikać człowieka. Niedźwiedź podchodzi pod... Y miejscowości zamieszkane przez człowieka wtedy, gdy znajduje odpowiednie pożywienie. Mogą to być zarówno owoce z drzew, owocowych, które rosną w stadzie za domem, jak również to jest bardzo niebezpieczne i groźne, nieodpowiednio zabezpieczone odpady przed niedźwiedziami. Chodzi o to, że ani wilk, ani niedźwiedź to nie są zła, dobre zwierzęta. One po prostu starają się przeżyć. Ewolucja wykształciła u nich taki tryb, takie, takie narzędzie umożliwiające przeżycie i którymi mogą się posługiwać. Wiadomo, chcą przetrwać, więc szukają tego pożywienia, potrafią niedźwiedź wejść do miejscowości wtedy, gdy się nauczy, że w tej miejscowości znajdywał już smakowite kąski w postaci naszych odpadów. A jeżeli my znajdziemy się w ich środowisku, no bo tu mówimy o historii, kiedy zwierzęta zbliżają się do naszych domostw, a jak my będziemy tam, gdzie one żyją, gdzie one rządzą, to jak się powinniśmy zachować? Uciekać? <śmiech> Czy po prostu yy, z daleka ewentualnie obserwować, ale właśnie nie podpocząć? Zachowujemy odpowiedni dystans, ale co jest najważniejsze, jak wychodzimy do lasu, Mijmy naszego czworonoga psa na smyczy. Nie puszczamy go luzem, ponieważ wilk odbiera psa jako przedstawiciela swojego gatunku, a często jako konkurencję, więc rzeczywiście może dojść do tragedii. Więc trzymamy psa na smyczy, idąc po lesie, możemy rozmawiać ze sobą, dlatego że zwierzęta nas usłyszą wcześniej niż my ich zobaczymy. I wtedy rzeczywiście nawet nie będziemy wiedzieć, że, oni, że, że mieliśmy... Prawie, że bliski kontakt z dużym drapieżnikiem. Czyli rozmawiamy ze sobą. Jeżeli już zobaczymy, zachowujemy spokój. Czasem może się zdarzyć taka sytuacja, że mam przycinkę w lesie na przykład drogę leśną. Widzimy w oddali wilka. To są bardzo rzadkie sytuacje. Ja osobiście wilka w życiu widziałem dwa razy. Tylko i wyłącznie. I zazwyczaj to były naprawdę olbrzymie dla mnie przeżycia. Ale jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji, widzimy wilka, który się na nas patrzy na przykład. To on chce zbadać, kim my jesteśmy. Wilk inaczej widzi niż my nawet gorzej niż my. I szczególnie młode osobniki potrafią się zatrzymać, potrafią na nas popatrzeć, tak żeby ocenić z jaką istotą on ma do czynienia, bo też pewnie dla niego też możemy być nowym zjawiskiem. Więc zachować tylko spokój. Spokojnie oddalić się z tego miejsca, jeżeli na przykład widzimy, że niedźwiedź cały czas się na nas patrzy. Zachowujemy spokój, to jest najważniejsze. Nie wykonujemy gwałtownych ruchów. To jest też bardzo ważna uwaga. Jeżeli już dojdzie Oczywiście jest małe prawdopodobieństwo, że dojdzie do takiej sytuacji, ale dajmy na to, że taka sytuacja ma miejsce. Mamy bliskie spotkanie z niedźwiedziem, kładziemy się na brzuchu, staramy się jak najbardziej mieć nasze ciało przywarte do ziemi, nie wykonujemy gwa gwałtownych ruchów, czekamy, żeby ten niedźwiedź oddalił się i potem odchodzimy. Bo najgorsze, co możemy zrobić w takiej sytuacji, to gwałtownie poderwać się i zacząć uciekać, bo to będzie sygnał dla zwierzęcia i będzie nas gonić. Ale tu mówimy naprawdę o wyjątkowych sytuacjach. Też państwa nie zamierzamy straszyć. Oczywiście zachęcamy państwa do spędzania czasu na świeżym powietrzu, na chodzenia po oczywiście lesie. po górach, po lesie, tak. Ale zachowujemy taki pewien w tym wszystkim umiar. Najważniejsza jest kwestia z psami. Trzymajmy nasze pieski na smyczy. Naprawdę. Chodźmy po lesie, rozmawiajmy spokojnie ze sobą. Dzikie zwierzęta i tak pewnie prędzej nas zobaczą niż my dzikie zwierzęta. Są metody, które minimalizują konflikty z dużymi drapieżnikami. Kontener nieźle odporne, grodzenia e, właśnie elektryczne, odpowiednio użytkowane, odpowiednio rozstawiane. Ważne jest to, żeby w Polsce były mechanizmy, że na przykład rolnik był w stanie uzyskać pomoc od państwa na zakup takiego ogrodzenia elektrycznego, żeby były rozwiązania systemowe, które występują także w wielu innych krajach. Żeby na przykład w ramach wspólnej polityki rolnej był mechanizm umożliwiający zakup tych narzędzi technicznych do ochrony stad zwierząt gospodarskich. Na to wszystko potrzebne są pieniądze i odpowiednie wsparcie, nie tylko nasze jako organizacji pozarządowej, ale także państwa. Rafał Rzepkowski i Piotr Kalata, WWF Polska, byli dzisiaj gośćmi audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję Panie bardzo. redaktor, dziękuję.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 Jest 19.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Rząd musi interweniować, gdy ceny paliw stają się dotkliwe nie tylko dla konsumentów, lecz także dla gospodarki, powiedział na naszej antenie europoseł K.O. Michał Szczerba. Od jutra paliwa na stacjach będą tańsze, a to za sprawą przyjętych cen maksymalnych. Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł i 16 groszy za litr, a olej napędowy 7 zł i 60 groszy. Wprowadzone regulacje są tymczasowe i związane z wojną na Bliskim Wschodzie, podkreślił nasz polityczny gość. Jest to oczywiście sytuacja przejściowa. Takie sytuacje też rozumie Komisja Europejska, która też oczywiście przyjmuje do wiadomości, czy musi przyjąć do wiadomości te zmiany, chociażby w obrębie wysokości stawek podatku VAT. Natomiast sytuacja jest nadzwyczajna. Trwa jedna wojna za polską granicą, trwa druga wojna na Bliskim Wschodzie. Obniżona akcyza obowiązuje do 15 kwietnia, a niższy VAT do końca kwietnia. Szczegółowo o zmianach można przeczytać na Polskie Radio 24pl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 w najbliższych dniach podejmować tę decyzję. O tym, jak dokładnie będzie wyglądał przyszły Trybunał Konstytucyjny, ja bym sobie życzył jednak tego, żeby rządzący pozbyli się hipokryzji, którą się pokazywali przez ostatnie lata, bo kiedy mieliśmy legalnie wybieranych sędziów TK, oni kwestionowali ich legalność, kwestionowali w ogóle wyroki samego Trybunału, co jak wiemy wplątało Polskę w pewne kłopoty do dzisiaj, które się z nami naprawdę ciągną. Sejm wybrał nowych sędziów Trybunału w połowie marca. Rządzący zapowiadają, że jeśli prezydent nie przyjmie od nich przysięgi, będą szukali innych sposobów, by sędziowie mogli rozpocząć pracę. Wygrana w tym meczu zapewni nam awans na tegoroczne Mistrzostwa Świata. Jutro Biało-Czerwoni zagrają w Sztokholmie z reprezentacją Szwecji. Dla Jana Urbana będzie to ósmy mecz w roli selekcjonera. Do tej pory pięć spotkań wygrał, a dwa z remisową. Ale, jak przyznał, nie statystyki są najważniejsze.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 33 minuty po godzinie 19. Wieczór w Polskim Radiu 24. Już po godzinie 21.30 będziemy rozmawiać o udziale prezydenta Nawrockiego w spotkaniu konserwatystów w Stanach Zjednoczonych. Komentować będzie dla nas Roman Imielski z Gazety Wyborczej. Wcześniej jednak zadbamy o nasze zdrowie, bo diagnoza łokieć tenisisty nie zawsze ma coś wspólnego z tenisem. Łokieć golfisty, niekoniecznie z grą w golfa. Będziemy rozmawiać o często spotykanych schorzeniach rąk, które utrudniają codzienne życie, a czasem wręcz uniemożliwiają pracę i na które bardzo często zapracowujemy sobie sami. Wielu problem... Problemów związanych z bólem i ograniczeniem ruchu ręki, choćby w przebiegu zespołu cieśni nadgarstka, można jednak uniknąć. Czasem wystarczy odpowiednio zorganizować swoje miejsce pracy i zadbać o właściwą ergonomię. W Polskim Radiu 24 czas na Samo Samozdrowie. Samo zdrowie. Dobry wieczór, w audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami dr Robert Omilian, ortopeda ze szpitala Karolina Grupy Luxmed. Dobry wieczór Panie Doktorze. Dobry wieczór Panie, dobry wieczór słuchaczom. Proszę Państwa, proszę wygodnie rozsiąść się w fotelach. My bardzo często mówimy o nogach, o kręgosłupach, a dzisiaj będziemy mówić, proszę Państwa, właściwie o rękach, o przedramionach, bo zajmiemy się jakże poważnymi problemami. Łokciem tenisisty, łokciem golfisty i cieśnią nadgarstka. Panie doktorze, ja coraz częściej słyszę, że ktoś ma jakieś problemy właśnie związane z łokciem czy z nadgarstkiem i niektórzy mówią wprost, że to takie wyrosło nam pokolenie klawiatury i to są takie trochę biurowe choroby. To prawda? Po części tak, bo rzeczywiście coraz więcej zarówno młodych, jak i starszych ludzi korzysta z komputera na co dzień i to w bardzo dużej ilości. Właściwie powiedzmy przesiedliśmy się z długopisa na klawiaturę, i oburącz korzystamy z czegoś, do czego właściwie nas natura chyba nie do końca jeszcze przystosowała, bo nie mieliśmy tyle czasu, żeby się do niej przystosować w takim wymiarze. Więc rzeczywiście coraz częściej, zwłaszcza u dorosłych ludzi, spotyka się dolegliwości bólowe łokcia związane z m.in. z używaniem klawiatury, bo to jest nie jedyny powód tego typu schorzenia. No ale my sobie przejdziemy przecież teraz przez wszystkie te wymienione choroby. Łokieć tenisisty, no to wcale nie jest choroba sportowców i, i tenisistów. E, o, oczywiście, że nie, tylko zwyczajowo zwłaszcza, e, jak gdyby wśród niemedycznych e, ludzi używa się tego typu terminu, bo wziął się rzeczywiście ze sportu. A dlaczego akurat z tego sportu? Bo rakietę trzyma się często mocno, dużo i długo i w tej grupie zaczęto bardzo często leczyć tego typu schorzenia. Oczywiście w innych grupach równie często one były, ale jak gdyby było to bardziej medialne, zwłaszcza jak któryś sportowiec był, jak gdyby zaczęto mówić o leczeniu, czasem zaczęto nawet mówić o profilaktyce. Więc tego typu choroba jest spotykana nie tylko u sportowców, aczkolwiek zaczęto mówić o niej i czytać właściwie, bo w dobie internetu to teraz możemy wszystko przeczytać, z powodu schorzeń występujących u sportowców. Ale dotyka to praktycznie każdego człowieka, jeżeli spełni się pewne kryteria niestety. No to jakie są te kryteria? Kryteria to tak naprawdę używamy narządu ruchu, więcej, niż jest on w stanie znieść w danym okresie. Czyli przeciążamy go po prostu. Możemy pisać na klawiaturze godzinami, bez przerwy i przez tam krótszy, dłuższy okres, bo oczywiście u każdego człowieka nie w tym samym okresie te dolegliwości mogą powstać. Możemy pracować fizycznie w zupełnie innym charakterze, coś chwytać, dźwigać, przenosić, Możemy uprawiać różnego typu sporty angażujące, jak gdyby kończy na górną i tego typu dolegliwości też mogą wystąpić. Już nie wspominając o innych zawodach, gdzie trzeba przenosić coś ciężkiego, no, chociażby broń. Strzelanie, trzymanie broni też może powodować prawda, tego typu dolegliwości, więc tak naprawdę czynności, które mogą to powodować, to jest bardzo dużo i moglibyśmy do wieczora o nich mówić właściwie następnego. Najczęściej po prostu jest to przeciążenie, czyli za dużo, za długo i bez przerwy. A wydawałoby się, że jakiś rodzaj ruchu czy też aktywności no właściwie sprzyja naszemu organizmowi? Niekoniecznie? Jak najbardziej sprzyja, tylko tak jak powiedziałem, za długo, za dużo, czyli brak ruchu będzie nam szkodził, nadmiar ruchu też może nam szkodzić, bo nigdy nie zwiększamy raptownie ilości intensywności, wysiłku, pracy i tym podobnych rzeczy. I też ze względów innych prawda, często nie powinniśmy raptownie ich kończyć, zwłaszcza kardiologicznych. Więc nagle zaczynamy uprawiać sport, nagle zaczynamy pracować w zupełnie innym charakterze. Nasze mięśnie pracują dłużej, mocniej, mają krótszy okres odpoczynku. I za pewien czas zaczynają nas bolać. Dlaczego zaczynają nas bolać? Bo w pewnych strukturach, m.in. przyczepiających się do kości ścięgien, zaczynają powstawać zmiany degeneracyjne, gdyż organizm nie jest w stanie jak gdyby zregenerować uszkodzeń, które my mu powodujemy. I nie pomoże smarowanie maścią przeciwbólową? Eee, w jakimś stopniu na pewno ale nie wyleczy to choroby, bo jeżeli też niestety musimy pamiętać, że to, że czujemy, zaczynamy czuć ból nagle, wcale nie oznacza, że nagle choroba powstała. Akurat tego typu choroba powstaje najczęściej miesiącami, potrafi latami, rzadko kiedy tygodniami lub dniami, bo jeżeli to powstaje, powiedzmy, do, ból w ciągu kilku dni, najczęściej jest to zwykłe przeciążenie, które po jakimś dłuższym, krótszym odpoczynku przejdzie i nie nawróci. A tego typu dolegliwości, nawet jak odpoczniemy, a wrócimy do tych samych czynności z podobną intensywnością, zaczniemy znowu czuć niemalże ten sam ból. I to jest właśnie problem, że pacjenci myślą, że jeżeli ból powstał nagle i boli mnie pół dnia, to jak następny dzień odpocznę, to wszystko minie. Niestety tak nie jest. Najczęściej jest już to troszeczkę dłuższy proces, który powoduje, że potrzebujemy dużo więcej odpoczynku, często jeszcze nawet leczenia. Czy to jest choroba, która bardzo utrudnia normalne funkcjonowanie i życie, czy można sobie zrobić okład, brać jakieś środki przeciwbólowe, a no, no funkcjonować trzeba, pracować trzeba? Właśnie zależy od intensywności, też powiedzmy od osobniczego odczuwania bólu, bo u jednego pacjenta dolegliwości bólowe z tym, w tym samym stanie choroby mogą być bardzo dokuczliwe, u innego powiedzmy znośne, ale niekiedy jest to rzeczywiście tak wysoki poziom dolegliwości bólowych, że uniemożliwia daną czynność. Chociażby pisanie na komputerze, jeżeli ktoś ma duże dolegliwości, będzie bardzo problematyczne i powiedzmy, właściwie często to prawie niemożliwe, bo pisanie 10 razy wolniej to właściwie znaczy, że nic nie robimy już. Tylko, że brzmi to trochę niepoważnie. Idę na L4 z powodu bólu w okolicy łokcia. E, no, zwolnienie może być z różnych przyczyn, ale jeżeli są to dolegliwości, z którymi sobie nie radzimy no to jest to rzeczywiście powód do zwolnienia lekarskiego, bo jeżeli pracujemy w ten sposób, że używamy ścięgien mięśni, które nas naprawdę bolą i nie damy radę robić tego w inny sposób, to chyba nie mamy wyboru. Na czym polega leczenie? Co można zrobić w takiej sytuacji? Leczenie. Jeśli chodzi o leczenie, to najskuteczniejsze jest zawsze zapobieganie, żeby nie powstało. Ale niestety, jeżeli już dojdzie do leczenia, no to jak sama nazwa wskazuje, to są e, choroby spowodowane przeciążeniem. Więc pierwsza faza to jest odpoczynek. No może nie do końca taki, że totalnie nic nie robimy, ale na pewno nie możemy przeciążać układu ruchu. Czyli zaczynamy odpoczywać. Jeżeli jest to początkowa faza choroby, możemy ratować się zwykłymi domowymi sposobami, typu wziąć chłodny okład, położyć, schłodzić, tak jak pani wspomniała, może to być też maść przeciwbólowa, która przynajmniej tymczasowo złagodzi dolegliwości i najczęściej przynosi to nam ulgę. Niestety, pacjenci często lekceważą początkowy stan, zmiany zaczynają nasilać się, mimo bólu często i tak pracują, bo chcą, muszą i tak dalej, i spotykamy pacjentów, którzy borykają się z bólem już dłuższy czas i właściwie żadne domowe metody i nie tylko, a nawet zwykłe leki przeciwbólowe już nie pomagają. Niestety, czym dłużej trwa choroba, czym dłużej, jak gdyby, pacjent ma dolegliwości bólowe, często tym trudniej jest go leczyć. Metod leczenia jest też naprawdę dużo, bo czasami zwykłe leki przeciwzapalne mogą już pacjentowi pomóc, ale to w początkowej fazie choroby i często problem że ginie. Niestety większość pacjentów zgłaszająca się do lekarza trafia na etapie, kiedy jak gdyby zachodzą już pewne zmiany degeneracyjne w strukturach, które nas bolą i one w prosty sposób nie mogą się zregenerować, wymagają powiedzmy naszej pomocy. I tu z pomocą przychodzi cały dział nazwie rehabilitacja czyli tak zwana terapia manualna, pewnego rodzaju zabiegi. No długo by o tym można mówić, ale popularnym zabiegiem, zwłaszcza u pacjentów, bo teraz wszystko w internecie, jak, jak wspomniałem, można przeczytać, są tak zwane fale uderzeniowe. Kiedyś, jeżeli, jak nie było jeszcze dostępnych tego typu metod leczenia dosyć powszechnie, dużo częściej leczono operacyjnie tego typu schorzenia, co jest obecnie rzadkością na szczęście. A ja myślałam, że jak to? Pan doktor mówi na szczęście, mówi to ortopeda, na szczęście rzadziej na szczęście robi pacjentom. się... Na szczęście pacjentów. Wydawało mi się, że to byłoby najskuteczniejsze. E, tak. Ale radykalne. O. E, radykalne na pewno, aczkolwiek jeżeli możemy coś osiągnąć dużo mniej in inwazyjnymi metodami, zawsze próbujemy. Bo nie zawsze... Przysłowiowo musimy strzelać do, kom do komara z armaty. Wystarczy często zastosowanie nieinwazyjnych metod, chociażby właśnie zabiegów typu fala uderzeniowa, które bardzo często pacjentom pomagają. Oczywiście nie są do końca przyjemne, bo niektórzy pacjenci relacjonują to w ten sposób, że tak jakby ktoś ich w bolące miejsce młotkiem uderzał, bo to jest tego typu odczucie, ale naukowo potwierdzone jest to bardzo skuteczne. Dopiero jeżeli tego typu leczenie nie zdaje egzaminu, oczywiście rehabilitacja w postaci terapii manualnej i pewnych ćwiczeń również nie pomaga, zaczynamy sięgać po leczenie inwazyjne. No i tu mamy oczywiście też szereg metod, bo na pewno każdy człowiek słyszał o różnego typu zastrzykach. Kiedyś a, ortopedzi przede wszystkim wykonywali zastrzyki w bolące miejsca, stosując silne środki przeciwzapalne, tak zwane sterydowe leki przeciwzapalne. Niemniej yy, też trzeba pamiętać, że jak każdy lek ma on działania uboczne. Więc pomagało to, nie zawsze trwale, ale było powszechnie dostępne. Później z rozwojem nauki dowiedzieliśmy się, że to co mamy w sobie, czy na przykład we krwi, też może nam pomóc. I zaczęto stosować metodę iniekcji z osocza bogatopłytkowego. Jest to jak gdyby preparat otrzymywany z naszej krwi, gdzie selekcjonujemy sobie frakcję tzw. płytek krwi, które zawierają pewne czynniki stymulujące gojenie. No to akurat taka, tego typu terapia jest dużo bardziej bezpieczna, bo właściwie stosujemy coś, co mamy w sobie, tylko zagęszczone. Stosujemy to w miejsce chore, więc teoretycznie tego typu zabiegi możemy powtarzać i poza ryzykiem samej iniekcji właściwie nie jest to zabieg obarczony jakimiś dużymi powikłaniami. Więc też coraz częściej jest stosowany. No i oczywiście jak nie pomogą iniekcje różnego typu, ostatnim etapem leczenia jest właśnie leczenie operacyjne. I co się wtedy naprawia? Właściwie w dużym skrócie i uproszczeniu. Usuwa się chorą tkankę. O tak, która powoduje dolegliwości bólowe. Między innymi na tym polega leczenie operacyjne. Oczywiście jest to radykalne. Bardzo często e, pacjent mógłby pomyśleć, że można by od tego zacząć, ale jeżeli ten sam efekt możemy uzyskać bez łatwiej, operacji, no to oczywiście. To próbujemy. Ale zaczął pan doktor mówić o tym leczeniu, że łatwiej zapobiegać niż leczyć. Więc właściwie co możemy zrobić dla siebie, żeby nie doprowadzić się do takiego stanu? A jednak wykonujemy automatycznie pewne prace, no siedzimy przy tym biurku, piszemy na komputerze. Co zrobić, żeby się zabezpieczyć? Jeśli chodzi o sport, może jest to troszeczkę łatwiejsze, bo jeśli chodzi o pracę, to jeżeli nagle zaczynamy pracować w dany sposób, to najprawdopodobniej nie będziemy w stanie regulować intensywności i tempa tej pracy, czyli jeżeli już przejdziemy do pracy, to mamy zrobić swoje, pewnie 80 godzin i wyjść. Tak szybko adoptuje się do zwiększonego wysiłku albo do zmiany rodzaju wysiłku. I to jest rzeczywiście problem, bo jeżeli nie mamy na to czasu, to prędzej czy później tego typu dolegliwości możemy mieć, ale jeżeli już nie mamy możliwości, zmiany jak gdyby tempa pracy, ilości pracy, to jedyne co, o ile to możliwe, to możemy sobie zorganizować po pierwsze jakąś krótką przerwę w pisaniu, gdzie nasz układ ruchu troszeczkę odpocznie, zwłaszcza przed ramiona, palce i tak dalej. Poza tym ergonomia samego stanowiska pracy, bo... My o tym słyszymy, ale rzadko tak. o tym stosujemy. myślimy i to robimy, tak. A Warto, bo jeżeli to co często też tłumaczymy pacjentom, zwłaszcza ja, że jeżeli chcemy wyleczyć chorobę, to jest podobny proces jak gaszenie ogniska. Najpierw trzeba przestać lać benzynę, a później możemy gasić to wodą, więc jeżeli będziemy mieli cały czas przyczynę typu nadmierna ilość pracy, niewłaściwy sposób używania naszego układu ruchu, przeciążanie jego, to jakie leczenie byśmy nie wdrożyli Będziemy mieli częste nawroty tej samej choroby. Więc jeżeli musimy już pisać i powiedzmy, że czasami też bez przerwy, bo praca ma różny charakter, to powinniśmy jak gdyby dostosować swoje stanowisko pracy, ułożenie przedramion nadgarstków do klawiatury. Na pewno każdy już słyszał i widział o Klawiaturach, które mają zapobiegać przeciążeniu łokci, a to jest często jak gdyby zwykła podkładka w okolicy nadgarstka, która powoduje, że w momencie kiedy nie używamy palców, palce jak gdyby nie są, spoczywają na klawiaturze i mięśnie nie są napięte. Jeżeli takiej podkładki nie mamy, odruchowo trzymamy rękę zgiętą w nadgarstku, palce lekko uniesione, i w tym momencie tak naprawdę mamy non-stop napięte mięśnie. Więc jeżeli jaki mięsień nie był, będzie napinany 8 godzin, to kiedyś przypomni o sobie, że boli. Więc od tego możemy zacząć, i właściwie to często wystarcza, żeby nas mniej bolało. No i to był łokieć tenisisty, a czym jest łokieć golfisty? No tak jak łokieć tenisisty, wzięło się to od sportu, w którym często osoby uprawiające ten sport miały tego typu dolegliwości, boli łokieć. W przeciwieństwie do akurat łokcia tenisisty, gdzie ból jest troszeczkę powiedzmy na zewnątrz łokcia, to po wewnętrznej stronie boli nas, kiedy mówimy o łokciu golfisty. W tym miejscu przyczepiają się mięśnie zginające i, palce i nadgarstek. I wówczas też mamy tego typu dolegliwości. Oczywiście dużo rzadziej e, spotyka się to u pacjentów nieuprawiających sport. E, oczywiście też się spotyka, bo wystarczy, że ktoś pracuje fizycznie, musi coś chwycić, przenieść i nie robił tego typu czynności do tej pory, to też tego typu dolegliwości mogą wystąpić. Właściwie sama profilaktyka i leczenie jest identyczne. niemalże identyczne, zmienia się tylko miejsce. Różnie to może trwać też, trzeba pamiętać, że tak jak wspomniałem, coś co zaczynamy czuć nagle, nagle nie powstaje i w jednym i w drugim przypadku i to, z czym pacjent zazwyczaj, jak każdy człowiek, nie jest w stanie się pogodzić, że leczenie może potrwać miesiące. My nie więc jesteśmy spo, szybko. Długo niestety. na to pracowaliśmy, więc też długo będziemy z tego wychodzić. Najczęściej niestety tak. No i teraz przejdźmy do nadgarstka, bo to, o czym się bardzo, bardzo często słyszy, to cieśń nadgarstka. Na czym to polega, skąd to się bierze i czy też jest to choroba osób, które, chciałoby się powiedzieć, pracują w biurze. Choroba pracowników biurowych, choroba osób, które są właśnie z tego pokolenia klawiatury. Osoby, które pracują manualnie. U tego typu pacjentów też, ale nie tylko. Tego typu stan występuje, kiedy jeden z naszych nerwów przebiegających między innymi przez nadgarstek jest na tym poziomie uciskany, z różnego powodu ale jeżeli jest już uciskany, zaczynamy mieć po pierwsze dolegliwości bólowe, takie niespecyficzne dolegliwości jak drętwienia w palców, osłabione czucie czasami osłabioną siłę mięśniową, że nie jesteśmy w stanie utrzymać jakichś cięższych przedmiotów w ręce więc tego typu stan może mieć różne podłoże i wcale nie musi być to rzeczywiście praca, bo spotyka się to też również u kobiet w ciąży na przykład, gdzie nie jest to totalnie związane z jakąkolwiek czynnością, ale powiedzmy w trzecim trymestrze, trymestrze ciąży hormony powodują, że organizm kobiety gromadzi nieco więcej wody, mogą powstawać obrzęki. Obrzęk to ucisk, a ucisk w okolicy nerwu to te same dolegliwości. Na szczęście w tym przypadku po porodzie, w większości przypadków dolegliwości ustępują, co nie jest jak gdyby adekwatne do innych przyczyn. Bo inne przyczyny to mogą być również nawet e, zmiany pourazowe. Jeżeli mamy złamanie w okolicy nadgarstka na przykład kości promieniowej, które było złamaniem z przemieszczeniem odłamów, wygojone również z przemieszczeniem odłamów, to dany przemieszczony odłam kostny również może powodować pośrednio, bezpośrednio ucisk na nerw. I wówczas te objawy niestety same już nam nie miną. Czyli rozumiem, że już tu częściej pacjent usłyszy, że konieczny jest zabieg, konieczna operacja. Niestety tak, bo jeżeli powiedzmy jesteśmy w stanie uchwycić przyczynę ucisku nerwu i zlikwidować ją w inny sposób, to wiadomo próbujemy. Ale często jest tak, że niestety nie damy rady tego zrobić. Nerw uciskany zaczyna również puchnąć. Najczęściej pacjenci też zgłaszają się co najmniej po kilku miesiącach dolegliwości, czasami po kilku latach. Zdarzyło mi się mieć pacjenta, który chodził z tego typu dolegliwościami 20 lat. Jakoś to zniósł, nerw jeszcze działał, ale no, trwało to naprawdę 20 lat. Więc może aż tak nie zwlekajmy. Próbujemy również w zależności od przyczyny leczyć to w różne sposoby, bo często przyczyną ucisku nerwu jest nietypowe ułożenie np. ręki pacjenta podczas snu. Pacjent zgina mocno rękę w nadgarstku, utrzymuje się to kilka godzin i wstając z rana albo już w nocy ma dolegliwości bólowe, ma drętwienia palców. Wtedy możemy sięgnąć po zwykłą ortezę, która uniemożliwia nam zgięcie nadgarstka i często pacjenci mają takie ca całkowite ustąpienie dolegliwości bólowych. Oczywiście nie jest to niestety regułą, zakładając, że jest to jedyna przyczyna. Wtedy mamy jak gdyby najprostszy sposób leczenia. Czasami oczywiście pacjenci bojąc się operacji też pytają nas, jak można to leczyć inaczej. No, jeżeli trwa to długo i mówiąc... Yy, jak gdyby prostym językiem nerw nam spuchnie, to spróbujemy zrobić jakiś zastrzyk, żeby zmniejszyć obrzęk nerwu. Często to działa, niestety nie na zawsze, na jakiś czas pacjentowi to pomaga, ale dużo częściej w porównaniu do pacjentów z chorobami właśnie przeciążeniowymi łokcia, dużo częściej zespół ciśnik kanału nadgarstka leczy się operacyjnie, uwalniając jak gdyby ten nerw, żeby nic go nie uciskało. Ale najważniejsze to odważyć się i zacząć szukać pomocy. Najczęściej pacjenci w końcu szukają pomocy. Bo oni jej... wytrzymują już z bólu. Tak, bo na przykład jeżeli przy śniadaniu nie jest w stanie pacjent utrzymać szklanki herbaty no, lub innego przedmiotu, jest to dla niego już kłopotliwe i jest to najczęściej moment, kiedy zgłaszają się do lekarza. Szanowni Państwo, my też polecamy, żeby szukać pomocy, jeśli boli, jeśli nie możemy wykonywać codziennych czynności, ale zastanówmy się też, jak funkcjonujemy na co dzień, jak wygląda nasze stanowisko pracy, bo czasami warto, jak Pan dr Roberto Milian mówił, zapobiegać niż leczyć. Później a rozmawialiśmy dzisiaj o łokciu tenisisty, łokciu golfisty, o cieśni nadgarstka, więc tym razem w audycji Samozdrowie skupiliśmy się na naszych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 reklamie.